Nie masz białej karty klubu. Wodu nie masz fazy, nie zna z brudu. Dugu. Nie spłaciłeś jeszcze długo. Snudów, Na ulicy byłem snudów. Fu. Nie masz białej karty klubu. wodu, Nie masz fazy, nie znasz z brudu. Długo, nie spłaciłeś jeszcze długo. Snudów, Na ulicy byłem snudów. Autopromocja.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 Większość konstytucyjną po 16 latach Wiktor Orban traci władzę, przynajmniej tak wynika z głosów w 99% okręgu obwodów wyborczych i Orban mówi bardzo bolesne będziemy w opozycji i pogratulował Piterowi Madziarowi. Dlaczego opozycja wygrała?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 Trump, czy to był pocałunek śmierci? To ja jeszcze o jednej rzeczy powiem ekipa pis która przecież była w sensie politycznym w czasie, w którym powstawał e, program e, KPO w finansowanie ze środków Unii Europejskiej dla krajów europejskich, był, ekip, była to jednocześnie ekipa, która później zablokowanie chciała się zgodzić na ten warunek e, e, praworządności na to, żeby te środki mogły być uruchamiane w zarządności na to, żeby te środki mogły być uruchamiane, w zależności od tego, czy państwa przestrzegają tych reguł praworządnych tych wsparć, które udziel, tego wsparcia, które udzielały inne państwa, Stany Zjednoczone, wsparcie, które udzielały inne państwa, Stany Zjednoczone. To, co no, ale myśmy to było bez precedensu jednak, to poparcie do nadzoru. No, e, e, administracji amerykańskiej w, w wielu miejscach w procesy wyborcze mieliśmy przecież także bardzo wyraźne tego sygnały w kampanii wyborczej prezydenckiej w Polsce. E, istotne jest to, że społeczeństwo węgierskie potrafiło samodzielnie te decyzje podjąć e, i możemy się z niej tylko i wyłącznie cieszyć.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 tylko i wyłącznie autorami w entuzjazmu w, w każdym przypadku. To, to jest po prostu Ale opozycja bardzo, mówi, praca. że Polacy będą mieli utrudniony dostęp do tych badań obrazowych.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 racjonalnej możliwości finansowania, funkcjonowania tego oddziału, dlatego że tam było zbyt mało porodów. Po prostu, najzwyczajniej. To władze tak. samorządowe powiedziały, że nie są w stanie zapewnić tam obsady. Dokładnie tak i powody są dwa. Ja jestem, jak pani redaktor wspomniała, prawnikiem, nie medykiem, ale słucham i słyszę. E specjaliści mówią, że po to, żeby e personel medyczny na danym oddziale położniczym zapewniał właściwy poziom usług, Musi się na tym oddziale rodzić nie mniej niż ileś dzieci dziennie, żeby po prostu utrzymać to w, w należytej jakości. Tam ta liczba spadała kilkukrotnie poniżej tego minimum progu, który także jest związany oczywiście z tym, że trzeba utrzymać cały staw, całą obsługę, który to staw kosztuje a rozliczenie z tytułu poszczególnych procedur, które są przeprowadzane. Więc jeśli tych procedur jest za mało, to staje się to nieracjonalne. Tam nie było chętnych osób do tego, żeby na tym oddziale pracować. Po prostu szukały zatrudnienia te osoby w innych miejscach. Wszystkie te czynniki razem spowodowały, że władze tego powiatu powiedziały, chcą zamknąć ten oddział. I oczywiście, że zawsze można zadresować to pytanie do do ministerstwa, bo taka jest natura też tych procesów, tej dyskusji, tego dyskursu poli politycznego i publicznego, ale w istocie to była decyzja podjęta tam, na miejscu. Opozycja domaga się odwołania ministry zdrowia. Czy pani Sobierańska-Gręda straci stanowisko? Panie redaktor, prawem opozycji jest składać wnioski o wotum nieufności, tak to się nazywa, a jak już wielokrotnie w parlamencie było widać, koalicja, która stoi za rządem ma większość w tym parlamencie i nie mam najmniejszych wątpliwości, że będzie się to potwierdzało w także w kolejnych głosowaniach nad kolejnymi wnioskami o wotum nieufności które opozycja zgodnie ze swoim politycznym prawem będzie zgłaszała. Panie ministrze, co będzie dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? No Pan jest prawnikiem. Mamy prezesa Trybunału Konstytucyjnego pana Bogdana Święczkowskiego, który mówi dwójkę dopuszczam do orzekania, daje im pokoje, obowiązki, a czwórka, która złożyła ślubowanie nie wobec prezydenta, to znaczy nie przed prezydentem, nie osobiście na spotkaniu z prezydentem, tylko w parlamencie może sobie posiedzieć w bibliotece. Jadąc tutaj do Pani redaktor, zastanawiałem się, spodziewałem się, że będziemy o Trybunale Konstytucyjnym rozmawiali. Pomyślałem, że może uda mi się Panią namówić, żeby powiedzieć jeszcze dwa zdania wyjaśnienia, bo rozmawiamy w roku 26 i pewnie część z naszych słuchaczy może nie pamiętać, że historia zaczęła się w roku 2015, kiedy prezydent Duda jeszcze nie odebrał ślubowania od trójki prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I wtedy stało się coś, czego wcześniej w historii polskiej nie było. Konstytucyjny organ państwa, jakim jest prezydent, zignorował obowiązek, który ma, bo to jest jego obowiązek, to odebranie ślub... sędziowie stają się sędziami z momentem wyboru przez Sejm, ale żeby objąć urząd, czyli żeby zacząć móc orzekać w składach trybunalskich, muszą jeszcze złożyć to słynne dzisiaj ślubowanie. Drobne sprostowanie. Historia zaczęła się jeszcze wcześniej od wyboru dwóch nadmiarowych sędziów, tak zwane, na zapas po prostu tak. przez Koalicję Obywatelską, ale Koalicja Obywatelska się z tego, wtedy jeszcze Platforma Obywatelska się z tego wycofała. Tak i mieliśmy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który oceniając przepis, na podstawie którego dokonano wyboru tej dwójki nadmiarowych sędziów, wskazał, że to było niezgodne z Konstytucją i nikt wtedy nie miał wątpliwości, że ta dwójka nadmiarowa nie ma prawa objąć swoich urzędów sędziowskich, a trójka jest wybrana prawidłowo. I potem na scenie pojawia się prezydent Duda, który nie odbiera ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów. Sejm, jeśli już uszczegóławiamy, podejmuje taką uchwałę, którą próbuje usunąć tych wybranych sędziów i wy wybiera e, szybko pięciu kolejnych, których to prezydent Duda nocą, w sensie dosłownym nocą, to dla tych słuchaczy, którzy tego nie pamiętają. Sejm głosował wieczorem, a już rano dowiedzieliśmy się z serwisów informacyjnych, że odbywała się po raz pierwszy w, tej his w historii Trybunału i Prezydenta uroczystość ślubowania bez obecności mediów. Gdzieś w nocy nie wiadomo do końca jak to wyglądało. Nigdy nie, nie udostępniono żadnych zdjęć z tej No i Prezydent udał za to nie stanął przed Trybunałem Stanu. Ale odpowiedzialność przed trybunałem stanu z odpowiedzialnością, która dotykać może także polityków, którzy przestają pełnić swoje urzędy, więc nie przesądzajmy tej kwestii. I to, Będzie co się dzieje dzisiaj, do trybunału. Nie wiem. Ja tej tylko, ja tylko powiedziałam, że zakończenie sprawowania urzędu nie zwalnia byłego piastu na tego urzędu z odpowiedzialności przed trybunałem, a złamanie konstytucji, w mojej ocenie wtedy było oczywiste. I teraz się przenosimy w czasie do dzisiejszej sytuacji, bo prezydent Nawrocki w jakimś sensie korzysta z tego złego dziedzictwa, które zostawił prezydent Duda, dlatego, że zaczyna się rozmowa w ogóle o tym, że od wybranych sędziów się odbiera, albo nie wybiera, nie odbiera ślubowania, że Kancelaria Prezydenta weryfikuje prawidłowość wyboru, bo są jakieś rzekomo nieprawidłowości. Życiorysy. Życiorysy, według kompetencji dobiera. Rzecz, która, wie Pani, to, i to jest to, o czym mówiliśmy sobie w pierwszej części naszej rozmowy, to zaczyna się w tej przestrzeni publicznej żonglowanie różnymi tezami, które są totalnie, całkowicie oderwane od tego, jak, jak brzmi prawo, jak brzmią przepisy na ten temat, po to, żeby stworzyć jakiś chaotyczny obraz i doprowadzić do rezultatu, który ma być rezultatem politycznym, tylko i wyłącznie politycznym. Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że skieruje do Trybunału jakiś wniosek o rzekomy spór kompetencyjny. Nie mamy tu czasu ani miejsca, bo to nie spotkanie prawnicze, ale tu nie ma żadnego sporu kompetencyjnego. Cel jest jedyny, zamrozić tę sprawę w Trybunale, tak długo jak to tylko możliwe, żeby nie doprowadzić do tego, że sędziowie wybrani przez ten Sejm mogliby w Trybunale zacząć funkcjonować. No ale, co, ale co teraz się wydarzy, bo pa, pa, państwo, ta czwórka deklarują, że będą przychodzić do Trybunału i będą usiłowali podjąć obowiązki, wysyłają listy do Bogdana Święczkowskiego, żeby im przydzielił obowiązki, no ale przecież nikt nie zmusi prezesa do tego, żeby obsadzał ich w składach, bo to on wyznacza składy. Ale o tym, czy ktoś jest prawidłowo lub nieprawidłowo traktowany w, jako sędzia, jako osoba, która sprawuje funkcję organu państwowego, orzekają także inne podmioty i przede wszystkim inne podmioty, a nie prezes Trybunału. Prezes czy to do pracy powinien się zwrócić? Z tego, co słyszę, sędziowie, których wybrał Sejm, planują skorzystać ze wszystkich możliwych środków prawnych. Była mowa o tym, że jest sąd pracy, Uniemożliwianie sprawowania urzędu przez organ władzy publicznej to jest też przestępstwo, więc ja w tej chwili nie, nie jest moją rolą, żeby wytwarzać możliwe scenariusze, natomiast uważam mam pełne przekonanie, że osoby wybrane przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego mają nie tyle prawo, co obowiązek starać się we wszystkich możliwych formach dochodzić do tego, żeby byli jako sędziowie Trybunału, szanowani i respektowani, żeby dopuszczono ich do urzekania. Każdy, kto temu próbuje przeciwdziałać, ignoruje wybór Sejmu, a tym samym narusza przepisy. Ale jeśli chodzi o to... Przywracanie praworządności w Polsce, no to droga jest wyboista, bo mieliśmy ustawę o krs o Krajowej Radzie Sądownictwa. Kadencja się kończy w maju. Prezydent nie podpisał ustawy, odesłał do Trybunału. Jest ustawa praworządnościowa w Sejmie, która ma uregulować status tych neosędziów tak zwanych, powołanych po 2018. I już mówi prezydent, że się nie zgodzi na segregowanie sędziów. Nawet dwie ustawy były uchwalone o Krajowej Radzie Sądownictwa w, i obydwie zostały zablokowane. Jedna przez prezydenta Dudę, druga przez prezydenta Nawrockiego. Ja, ja myślę, że warto zadać pytanie, a dlaczego ten obóz, który sprawował władzę w poprzednich latach, a który dzisiaj Mm. którego przedstawiciel w tej chwili sprawuje Urząd Prezydenta. Dlaczego tak bardzo bronią się przed tym, żeby te zmiany wprowadzić? Myślę, że to jest istotne. Tak, słyszałem też te zapowiedzi, że bo sytuacja jest taka, nowe ustawy nie weszły w życie, bo prezydent się na nie nie zgodził, jeden i drugi obowiązuje stara ustawa, nazwijmy ją pisowska, bo PiS ją uchwalał i w tej chwili użycie tej ustawy może rzekomo być niedopuszczalne. Um, dlatego, że znów pojawią się najróżniejsze opowieści, tak? bo sędziowie dodatkowo chcą przedstawić informacji jaka jest skala poparcia po, po, poszczególnych kandydatur bo takiej procedury nie ma w ustawie. No, no nie ma w ustawie, no, ale to jest sędziokracja, będzie... jak mówią nie, współpracownicy Karola Nawrockiego, że to będzie... sędziowie sami wybierają nie, nie, nie. swoich kandydatów, a Sejm tylko niejako no, przyklepie te decyzje. A skąd przedstawiciele prezydenta, przedstawiciele prezydenta, czyli pan minister Bogucki, bo to on odgrywa taką rolę szef kancelarii prezydenta, stał się recenzentem działań parlamentu. To w ogóle niezwykle interesująca konstrukcja, w której Urzędnik, bo szef kancelarii prezydenta jest urzędnikiem, jest osobą, która stoi na czele urzędu, którym jest kancelaria prezydenta, recenzuje działania Sejmu. A tutaj ta recenzja jest, ma nawet charakter proroczy, dlatego że minister Bogucki już wie, co zrobi Sejm. Już to zdążył ocenić. Już to zdążył uznać za niezgodne z konstytucją. No to jest nic innego niż tworzenie przestrzeni do tego, żeby prezydent Nawrocki znów mógł odegrać rolę destrukcyjną, blokującą, starającą się ignorować rozstrzygnięcia parlamentu. Wie pani, jak Panie się ministrze, ale, ale dlaczego Karol Nawrocki, no, który jest nowym prezydentem? To nie jest kazus Zbigniewa Ziobry, który uciekał yy, na Węgry, zresztą Peter Madziar zapowiada, że będzie musiał z Węgier wyjechać, bo już azyl się skończy, zarówno on jak i Romanowski, że wprowadzał ten cały system i teraz broni systemu, żeby sam nie być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. To jest nawrocki, to jest nowy człowiek. Dlaczego on to wszystko robi? No tak trzeba pytać prezydenta Nawrockiego albo jego, albo jego przedstawiciela, którym się stał minister Bogucki. Panie redaktor, myślę zupełnie serio, że prezydent Nawrocki jest przedstawicielem niestety obozu politycznego. I to, to jest obóz polityczny, który zaangażował bardzo dużo w to, żeby stworzyć rozwiązania prawne, które będą chroniły ich interesy, które będą pozwalały na prowadzenie działalności poza jakąkolwiek kontrolą w sytuacji, w istocie, w której jakaś władza polityczna próbuje opanować sądy, Trybunał Konstytucyjny obsadzić je swoimi. Przecież jeżeli spojrzymy na skład Trybunału Konstytucyjnego, który nomen omen praktycznie nie działa, sprawy obywateli z tzw. Tak skargi konstytucyjnej praktycznie nie są rozpatrywane. Ale jeżeli popatrzymy na życiorysy osób, które tam są, to tam w większości są byli aktywni działacze Prawa i Sprawiedliwości, najróżniejszych no szczebli. Od działaczy powiatowych, gminnych, poprzez byłych zastępców prokuratora, szefów Agencji Służb Bezpieczeństwa, no to są byli czynni politycy i to w tej przestrzeni, w której funkcjonujemy, zostało jakoś zatarte w pamięci, tak to nazwijmy. I jednocześnie, jak się pani redaktor zadaje pytanie, a czemu ta ekipa się broni przed tym, żeby do tego Trybunału weszli ludzie, którzy są sędziami, naukowcami, którzy mają taki dorobek, jak kiedyś to było do Trybunału. Kiedyś sędzia Trybunału Konstytucyjnego dla prawnika to było zwieńczenie kariery. To było naj coś największego, co może spotkać prawnika w Polsce. I dzisiaj te osoby, które zostały przez sejm wybrane, to są ludzie z wielkim dorobkiem albo naukowym, albo rzeczniczym, z praktyką, którzy nie są byłymi radnymi, wiceministrami. Czy posłami, jak pani czy posłami, Pawłowicz, jak pani czy pan Piotrowicz. Pan wymienił to... wcześniej właśnie pani, szefa tak. ABW Bogdana Święczkowskiego, który też był kandydatem, nie tylko prokuratorem krajowym, Dokładnie ale kandydatem tak. PiS-u. Do... Tak. Więc pani pytanie, dlaczego prezydent... Y, y, y, y... Uczestniczy w procesie obrony tego, no dlatego, że tamten obóz tak sobie wyobrażał funkcjonowanie państwa, w którym kontroluje wszystkie organy władzy, także władzy sądowniczej, która powinna nadzorować inne władze. Przecież nie Ale nie jest tak, że oni pokażą wa waszą nieskuteczność, brak skuteczności? Krok po kroku, spokojnie. Krok po kroku, także tak jak w tej sprawie tego Trybunału Konstytucyjnego, krok po kroku sąd doko Sejm dokonał tego wyboru, sędziowie zostali wybrani, mają objąć swoje urzędy, w tej chwili jest praca po ich stronie praca w, w każdym wymiarze. Przede wszystkim prowadzenia sporu na wszystkich możliwych, znaczy sporu, to też jest paradoks, że muszą prowadzić ten spór, ale wszystkie działania, które muszą być podjęte do tego, żeby oni rozpoczęli swoje urzędowanie, muszą być i będą podjęte. Panie ministrze, to jeszcze dwie sprawy. Co z wyrokiem NSA, Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych? Kiedy będzie wprowadzone takie rozporządzenie, które już przygotował jakiś czas temu minister cyfryzacji, takie rozporządzenie które pozwoli tak naprawdę urzędom stanu cywilnego rejestrować te związki, gdzie będzie zamiast żona i mąż będzie napisane małżonek numer jeden, małżonek numer dwa, żeby właśnie te osoby jednopłciowe, te związki rejestrować. To znowuż jest potrzebne i, i są potrzebne dwa zdania wyjaśnienia, dlatego że to orzeczenie NSA stanowi pochodną orzeczenia, które w tej sprawie zapadło w w, w, w SUE. Trybunale, Trybunale Sprawiedliwości. I to jest orzeczenie, które mówi o tym, że osoby, które pozostają w, w związku małżeńskim jednopłciowym, a który to związek został zawarty przez osoby, które korzystały z tego prawa do mm, wyboru miejsca życia, aktywności zawodowej, czyli przeniosły swój ośrodek życiowy gdzieś poza granicę i w kraju, w którym mieszkały trwale Zawarły taki związek, ponieważ tamto prawo to dopuszcza, te osoby, ten ich związek małżeński musi być rozpoznawany przez prawo każdego państwa członkowskiego. Czyli to nie jest orzeczenie, które nakazuje, yy, przesądza o tym, że w Polsce, w innym państwie członkowskim muszą być dopuszczone małżeństwa jednopłciowe, tylko jeśli w jakimś kraju są dopuszczone i te osoby się przenoszą znowu ze swoim ośrodkiem życiowym do na przykład Polski, to system prawny Polski nie może powiedzieć, ja tych osób nie rozpoznaje. O tej sytuacji mówimy, mamy w tej sprawie orzeczenie NSA, orzeczenie musi być wykonane tak jak, ono, tak, jak ono brzmi i nikt tutaj, też się tym różnimy od poprzedników, nikt polemiki z orzeczeniem sądu podejmować nie będzie. Natomiast od strony prawnej, systemowej rzecz nie jest prosta, dlatego że samo rozporządzenie bez zmiany przepisów ustawowych może wywołać pewne, pewne problemy co do tego, jakie są skutki funkcjonowania w obrocie prawnym tego typu dokumentów, osób, które się, jakie są uprawnienia, osób, które się tym dokumentem legitymują. I nie potrafię Pani redaktor w tej chwili jeszcze powiedzieć, jak to będzie rozwiązane pod względem systemowym. To jest Przy, przy świadomości de facto braku możliwości przeprowadzania zmian ustawowych to jest cały czas łamigówka od strony prawnej. To znaczy, że rząd nie, nie wie, kiedy zacznie ten wyrok realizować? Bo to jest wyrok, wyrok dotyczący konkretnej pary. Wyrok dotyczący konkretnej pary, wyznaczający czas, który ma być zrealizowany. To jest wyrok zaadresowany do Urzędu Stanu Cywilnego, który ma to zrealizować. I on będzie zrealizowany zgodnie z jego literą. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Natomiast pyta pani redaktor o zmiany przepisów, które są niezbędne do tego, żeby być może to... Ta zmiana miała charakter niejednostkowy, a systemowy, i tu odpowiadam, sama zmiana przepisów rozporządzenia. Rozporządzenie w Polsce nie może być, e, ignorować systemu ustawowego. A zmiany ustawowe. Czy musi mają... się odnosić do konkretnej ustawy, a tutaj takiej ustawy nie ma. A czy to będzie wpisane do ustawy no i, o no i statusie tu wracamy, osoby najbliższej? No i, tu wracamy, I tu wracamy do tego, że musimy ocenić, co jest realne do przeprowadzenia na poziomie ustawowym. Po raz kolejny pamiętając, że w tym procesie poza Sejmem i Senatem mamy także prezydenta. I sztuka polega też na tym, żeby to były rozwiązania, które są po prostu przyjmowalne w postaci ustawowej. Więc wiem, że to może brzmieć rozczarowująco ale y, y, rozstrzygnięcia, które można było w tej chwili komunikować, jak to będzie realizowane, jeszcze nie ma. A kiedy będzie ustawa o y, statusie osoby najbliższej uchwalona? No Jest w, w procesie w parlamencie, w, w, w komisji sejmowej, y, więc to już trzeba teraz adresować pytanie do parlamentarzystów. Z, zależy nam na tym, żeby była sprawnie procedowana. Ja byłem kilkukrotnie pytany jeszcze wtedy, kiedy to było na etapie prac rządowych. Ja mówiłem i, i podtrzymuję to, to jest naprawdę bardzo skomplikowany, bardzo obszerny projekt, więc te prace, które z zewnątrz mogą komuś się wydawać, że one są prowadzone zbyt wolno, one po prostu, no taka, ta, ta, taki jest tempo, rytm prac nad takim skomplikowanym, obszernym projektem, do którego jest bardzo dużo uwag. Prawnych, bo tam A Pana to nie prawnica. frustruje, że Pan pogania tych ministrów szybciej, szybciej, a na końcu jest weto prezydenta? Bo tutaj też w sprawie tej, tego statusu osoby najbliższy prezydent w kampanii powiedział, że taką ustawę by podpisał, a teraz jego współpracownicy zaczynają piętrzyć różne trudności. Panie redaktor, nie, nas to nie frustruje, natomiast tak to wymaga y, czasami ponawiania tej pracy. Mieliśmy już takie przypadki, myślę w tej chwili, kiedy słucham Pani pytanie o takiej sytuacji, kiedy z ministrem energii Miłoszem Otyką mieliśmy taką rozmowę właśnie z, z Czuł się proces niełatwy nad projektem ustawy dotyczącej różnych rozwiązań, które mają zabezpieczyć Polskę przed ryzykami w systemie energetycznym. Prezydent blokuje i my się ze sobą komunikujemy. właśnie tego samego dnia i mówimy, OK, to ruszamy dalej. Po raz kolejny trzeba to powtórzyć. Wiemy, że to jest potrzebne będziemy jeszcze raz przedstawiać tę te, te ustawę, więc to jest To pan jest sprowokował trochę... jeszcze jedno pytanie. Zanim zadam ostatnie, to jeszcze pytanie o ten rynek kryptowalut, bo mamy teraz zastrzeżenia do giełdy kryptowalut Zonda Krypto i premier zapowiedział, znaczy po prostu ludzie nie mogą, są opóźnienia w wypłacie pieniędzy inwestorom i zaraz się może okazać, że to będzie kolejna piramida finansowa. Prezydent dwukrotnie zawetował ustawę, teraz premier powiedział, że zwraca się do marszałka, żeby by jak najszybciej wyznaczył głosowanie nad tym drugim wetem. No i, no i spodziewam co? się, że to weto będzie głosowane na najbliższym posiedzeniu Sejmu. I te dane, które premier przedstawiał, te informacje i ten apel mają skłonić przynajmniej część naszych oponentów politycznych w parlamencie do tego, żeby jednak rozwiązania, które rząd przedstawił, a które są rozwiązaniami chroniącymi konsumentów, użytkowników tego rynku i rozwiązaniami, których domaga się Unia Europejska, bo Unia Europejska wprowadziła przepisy dotyczące rynku kryptowalut, tych instrumentów finansowych i jesteśmy, nie pamiętam czy nie ostatnim krajem, ale, ale chyba ostatnim. ostatnim, który nie ma żadnych regulacji. No i zawsze w tego typu sytuacjach pojawia się to pytanie, w czym interesie jest to, że nie mamy tych, tych regulacji i to jest pytanie, które powinno wybrzmieć przed tym głosowaniem tego, tego weta prezydenckiego. Spodziewałbym się, że ono na najbliższym posiedzeniu będzie być może będzie rozstrzykane. No Ale jeśli Albo nie zostanie odrzucone, to co? Jeśli nie zostanie odrzucone, to będziemy się pochylali nad tym po raz kolejny, w jakiś sposób. To, działamy zawsze w ten sposób, że najpierw niech będzie to decyzja parlamentu, taka lub inna i wtedy w tak zwanym międzyczasie przygotowujemy y, y, Kolejny krok, ale komunikujemy go potem dopiero jak ta decyzja już będzie podjęta. No to ostatnie pytanie. Kiedy będzie kwota wolna podniesiona do 60 tysięcy złotych? To jest obietnica wyborcza, jedna z koalicji obywatelskiej. No, minister Domański był wielokrotnie konfrontowany z tym pytaniem i przedstawiał to także w mediach. Mówiąc, że z przyjemnością by zrealizował to, ale szacunek kosztowy zderzony z tym, jakie są w tej chwili. Jesteśmy w sytuacji, w której tak muszą, wzrastają, bo muszą wzrastać wydatki na obronność. Rozmawialiśmy przed chwilą o ochronie zdrowia, która jest też bardzo poważnym wyzwaniem, jeżeli chodzi o finansowanie wszystkich potrzeb. Rozmawiamy o programie SAFE, który częściowo przynajmniej będzie musiał być innymi narzędziami realizowany, bo bo w zakresie MSWiA infrastruktury nie uda się wykorzystać w związku z decyzją prezydenta, prezydenta środków unijnych. Ale to może było nie obiecywać. Rozmawiamy cały czas o tym, że potrzebujemy zwiększać wydatki. Mamy też zapowiedź prezydenta, że nie zgodzi się na jakiekolwiek zwiększenie dochodów w budżecie państwa. Już mamy tego dowody, bo próba nawet podnoszenia jakichś obciążeń, dań publicznych w takim obszarze jak alkohol na przykład na co parlament wyraził zgodę, prezydent blokował. To znaczy, więc... prezydent nie mówi, że nie zgodzi się na zwiększanie dochodów, tylko mówi, że wręcz przeciwnie, mówi, że trzeba mafie VAT-owskie ścigać, ale nie zgadza się na podwyżkę podatków. No tak, tylko to znowuż wracamy do tego, co jest faktem, a co jest retoryką. W obniżenie luki vat jest w tej chwili największe i jakby efektywność działania kasu w tej chwili jest naprawdę największa. KAS prezentuje te dane, pokazuje, jak efektywnie to realizuje i oczywiście znowuż łatwiej jest z perspektywy z pracowników prezydenta wychodzić i opowiadać są proste rozwiązania, tylko, że to nie jest prawda. I jest, jakaś, jest jakiś próg efektywności poboru dań publicznych, kas naprawdę istotnie zwiększył w tej chwili swoją efektywność działania. Natomiast prezydent zapowiedział, że będzie blokował zwiększenie dochodu wynikające z jakiegokolwiek regulowania tego po stronie dochodów budżetu państwa pochodzących z podatków. I tu rzeczywiście to zatrzymuje. I teraz minister finansów jest w takiej sytuacji, musi wydawać więcej. Zadłużenia mają swoje limity, jeśli nie wolno ich przekraczać, to są limity prawne. Już się zbliżamy prawne. do tego limitu konstytucyjnego. I jednocześnie jest do niego adresowane oczekiwanie zwiększ jeszcze wydatki na coś kolejnego. No tylko, że to jest na końcu matematyka. Na większych liczbach, na większych wartościach, ale jest matematyka. A czy prawdą jest, że rząd planuje taki scenariusz pokazać y, przed wyborami y, dojścia do tych 60 tysięcy kwoty wolnej? Minister Finansów będzie komunikował Państwu wszystkie sprawy, które tego dotyczą. Pan się uśmiecha, czyli pewnie taki plan jest. Maciej Berek był y, Państwa i moim gościem. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dziękuję, dziękuję. Pani Redaktor dziękuję Państwu. To była powtórka programu Nic straconego W polskim radiu powiedzieli Witold Zębaczyński, Koalicja Obywatelska i Kamil Szewczyk 24 pytania, rozmowa polityczna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 i w oparciu o zarzuty, które są panu w Polsce stawiane, powinni być poddani ekstradycji. Ja właśnie o tym też mówi Peter Madziar i myśli pan, że to dojdzie szybko do skutku, ponieważ ta zmiana władzy no, może trwać i trwać. No tak, to będzie trwało. Szczególnie, że państwo jest na Węgrzech sparaliżowane po 16 latach rządów Orbana. Praworządności tam nikt nie widział. Sądy są w jeszcze gorszej kondycji niż o Zbigniewie Ziobro i jego łącznie 10 latach sprawowania władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości. I to może się przeciągnąć, ale już nic nie stoi na przeszkodzie.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 Ziobro po tym, jak już kompletnie stracił twarz. Nic innego, jak sobie uświadomić, że jedynie gdzie może uciekać to poza Unię, czyli być na jeszcze bliższej orbicie Kremla. Karol Nawrocki pogratulował przyszłemu węgierskiemu premierowi zwycięstwa. Jak to się ma w kontekście jego spotkania no, jeszcze niedawno z no, Wiktorem Orbanem? W tym oświadczeniu pana Nawrockiego ja nie dostrzegłem przeprosin dla Orbana, bo powinny tam się znaleźć. Jego wizyta to był kolejny pocałunek śmierci. To był taki pocałunek, jaki zrobił J.D. Vance, starając się narzucić wolę Stanów Zjednoczonych węgierskiemu społeczeństwu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 no na przykład taki poseł Ozdoba, będą bronić Ziobro do samego końca, bo oni przecież z tego kociołka napchali własne budżety kampanijne. Będą udawać, że w Polsce nie ma zdolności do tego, żeby on miał normalny proces, a z takie zdolności są, właśnie my je tworzymy. W Polskim Radiu powiedzieli... Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość i Karol Surówka. Rozmowa Dnia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 Natomiast, jeżeli w Polsce taką narrację się wrzuca, że oto Orban spotyka się z Putinem, jeżeli ktokolwiek popiera Orbana, no spotykał to, znaczy, się. Że to, jest, że to jest ruska Onuca, a mówi to człowiek, o którym prasa rosyjska pisała swego czasu, że to jest ich człowiek w Warszawie. Tak Ale to, mówi to, pan o tym wszystkim. Na główku rosyjskiej gazety sprzed lat, a ja mówię o spotkaniach między liderem europejskim a Władimirem Putinem po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, gdy już było jasne, że Putin zagraża całej Europie. On się spotykał i przekazywał informacje. Ten znak równa się nie do końca no, ma sens, panie nie, nie, Ja nie słyszałem, żeby to Orban przekazywał informacje. Tu chodziło chyba o kogo innego. Nie, Peter Sijato, szef węgierskiej węgierskiej no, to węgierskiej dyplomacji, ale Wiktor Orban się A, spotykał. To nie ale są nie, dobrze pana redaktora domycmy. mogę zapytać, czy w porządku jest, że w takim razie. Ja akurat uważam, że nic się takiego nie stało. Natomiast idąc z logiką Donalda Tuska, to on sam w siebie strzela takimi słowami, ponieważ przyjmował w Kancelarii Premium Premiera, premiera Armenii, który się wielokrotnie spotykał z Putinem. Dzisiaj był w Tadżykistanie, no są filmy, przeszchodzą w mediach i co? Czy Donald... Ale spotkanie się z kimś, kto się spotkał z Putinem, to jednak jest coś innego niż spotkanie bezpośrednio z Putinem. Uścisk dłoni i uśmiech po no, tym, jak na Ukrainie ginęły dzieci, tak to, że... ginęli ludzie. Donald Tusk na tych samych posiedzeniach Rady Europejskiej siedział obok Witora Orbana, a jak Orban miał konferencję prasową, to stawał za nim i sobie żartował. Czy w Budapeszcie spotkał pan swojego dawnego bliskiego współpracownika? pracownika i w partii, i w Ministerstwie Sprawiedliwości, czyli Zbigniewowi Ziobrze. Oczywiście że się spotkaliśmy, bardzo dobre spotkanie, bardzo się cieszę z tego spotkania, przecież bardzo długo się nie widzieliśmy. No Co teraz będzie pan doradzał się... Zbigniewowi Ziobrze w kontekście tych słów nowego lidera polityki węgierskiej? Myślę, że bardzo jasno mówiłem na ten temat wcześniej, kiedy zasugerowałem, że nie powinni, czyli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, kupować żadnych mebli na Węgrzech, bo długo tu nie zabawią. My na Węgrzech nie będziemy azylem dla międzynarodowych przestępców. Jeżeli przyszły premier Węgier... Kilkanaście godzin po tym, jak dowiedział się o tym, że będzie premierem, bo wygrał. Jeżeli tenże absolwent, nie pamiętam którego wydziału prawa Uniwersytetu, bodaj w Budapeszcie, nie rozumie, kto to jest przestępca, no to mogę tylko ubolewać. Przestępca to jest ktoś, kto został skazany prawomocnym wyrokiem za jakieś przestępstwa. W przypadku Zbigniewa Ziobro jest ścigany tak naprawdę politycznym konfliktem. No dobrze, ale nie, nie, nie czepiając się zdaniem. teraz samego doboru wyjdzie. słów, to pokazuje tylko, jak istotna jednak dla przyszłego premiera Węgier ta sprawa jest. Nie będę dywagował na ten temat, bo to jest jego decyzja i powiem nawet więcej, że ja w czasie tej wizyty nie rozmawiałem z nim w ogóle na ten temat. To jest jego sprawa, jego decyzja. Oczywiście też trzeba brać pod uwagę to, jak funkcjonuje prawo węgierskie. niezależnie od wszystkiego. Pan modior w ogóle nie wie, że to nie polityk decyduje o takich rzeczach, tylko sąd. On sobie naprawdę da radę. Proszę się nie martwić. Także co do strategii, pan modior też niech nie urządza nikomu mieszkań, bo zobaczymy te kilka kolejnych miesięcy, jak będzie realizował swoje obietnice wielkie wobec narodu węgierskiego, któremu życzę jak najlepiej. Ale nie będę zakłamywał rzeczywistości, nie będę mówił, że popieram pana Młodziora, bo go nie popieram po prostu zwyczajnie. W Polskim Radiu powiedzieli Wiem, że nie chcesz jeszcze Wiem, że myślisz o tym co ja. Że musisz zrobić coś czego nie chcę. Że musisz być Między złema me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 Jara w cór. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp.